Big beans. Jordan, Jordan, Jordan. huh <laughs> Starczy mi trochę, gdy nie chcą jeszcze jeszcze Żyję na luzie, tak jak pierdolony Gepard Chester Umiem zrobić wejście, znają mnie na mieście Wjeżdżam frontem zjednoczonym jak Manchester Mówili, że narkoman, mówili, że biznesmen master, jak VNM, jestem next best. Chcieli wygłosić kwestie, chcieliby spłoszyć bestie Chuj mi obchodzi, że jakiś sukinsyn ma sugestie Jebać presję! Flow, który budzi respekt, treści bolesne, magazynek, ostrych pestek mam biały bambo, rozwożę szambo gęste na bicie jestem Rambo, a na imię Mam Sylwester Raponanza Rabonanza zaczęła się po 40 Choć mówiąc szczerze, że wcześniej było też nieźle Oni sapią, a ja trenuję bezdech Moje były dwutysięczne, moje bez na bloka, i że mam chropowak i wokal? Całe życie na blokach! Liwi-la-vida-loka że mam chroppowak i wokal życie na blokach! Liwi-la-vida-loka Nic innego, że mam chropowak i wokal życie na blokach! Nie la vida loka Nic innego, że mam chropowak i wokal Bonjour, madame Mis fatiouë Nie wie Amsterdam Uchysí berda Szrap rap to kinderball Daram, wierzam, ogonem merdam Jestem dziadzior gazda z bukowego Berda Oni pierdolą bity jak jakiś jebany smerfoferma Wchodzi Sparta, leci kosmiczna sperma Wiesz, że tak, jak byłaś na tych koncertach Moja oferta to to pisać wciąż jak Herman Melvin Kup Deville, siedzę na plaży Purville Może to kogoś cieszy, może to kogoś wkurwi Ktoś woli Drill w kuchni, ja robię swój deal Real Deal, wander Holyfield Ja mam praktykę i skill, ty masz teorii plik Liwin la vida loca, znów przejmujemy ten lokal Czekam całe życie na blokach, living la vida loca nic innego, że mam chropo na bloka, Live in Całe życie na blokach, lini na vida loca, nic że mam kropowaty wokal. Całe życie na próką, lini la vida loca, nic że mam kropowaty wokal.